I za nami trzeci nocturn, to nabożeństwo ciemnych juczni, które dziś w dworze Artusa w Gdańsku na festiwalu Actus Humanus Resurrectio wykonuje włoski zespół Paola da Colto, szef, który teraz no, taką króciutką techniczną przerwę tu zarządził. Zespół dekaton to dziewięć męskich głosów. Przed nami ostatni fragment rekonstrukcji nabożeństwa Paola Ratino. Toskańskiego kompozytora urodzonego w 1508 roku. To będzie Benediktus, czyli pieśń Zachariasza, która pochodzi z Ewangelii Łukasza. I to są słowa, jak będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, czyli właśnie rozpoczynające słowo w łacińskim tu w przekładzie Benedictus jest też tytułem tego motetu, dziewięciominutowego motetu, który nabożeństwo ciemnych juczni na Wielką Sobotę z muzyki Aretina zamyka. Ten zespół odekat, nagrał po raz pierwszy w historii fonografii zapomnianą zupełnie twórczość przeznaczoną na czas triduum paschalnego tego kompozytora. No i w tym momencie, możemy też czytać w różnych źródłach, bo przecież ciemne jucznie to była gra świateł. Kolejne świece gaszono, pokazując w ten sposób symbolicznie samotne cierpienie Chrystusa. Te gaszone świece to mieli być apostołowie, którzy go opuszczają. i w momencie kiedy śpiewano, Kantyk, tak ważne, liturgii chrześcijańskiej, pieśń Zachariasza, gaszono ostatnią świecę i właściwie już całe ciemne jucznie zamykały czas Triduum Paschalnego w tym paśmie liturgicznym i potem już oczekiwanie na zmartwychwstanie. Zespół dekaton i muzyka, którą przywiózł do Gdańska, to kolejne odkrycie i kolejne opracowanie ciemnych juczni, lamentacji czy po francusku le są de tenebre. muzycy wrócili do pulpitów do zamknięcie rekonstrukcji nałożeństwa teraz przed nami. не Benediktus to zamknięcie rekonstrukcji nabożeństwa ciemnych juczni, przeznaczonych na Wielką Sobotę, czyli na ten dokładnie dzień, zamykający też czas triduum paschalnego i odkrycie zespołu, którego dziś w słuchaliśmy, męskiego zespołu wokalnego Odekatą, który przyjechał tu z Włocha, prowadzi go Palo da Col. Ci muzycy nagrali ten program trzy lata temu na płycie, i to jest wówczas. Premiera fonograficzna, pierwsze wykonanie, pierwsze pokazanie twórczości Paola Aretino. Twórcy pochodzącego z Toskanii urodził się w Arece w 1508 roku. No i słuchaliśmy w ten sposób przedostatniego koncertu na Festiwalu Optus Humanus Resurreccio w Gdańsku, Dworze Artusa. Publiczność teraz stojąco oklaskuje wykonawców, dziękując no, za to niezwykłe doznanie, to zgodność może no, momentu liturgicznego. Powinno to być po północy, ale to już najważniejsze, że w ciemnościach przynajmniej oknem, To się odbyło. Te ostatnie słowa w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia. Za Biblią podaję tych słów kantyku Zachariasza niezwykle ważnych słów wypowiedzianych o narodzinach cudownym narodzeniu Jana Chrzciciela, to brzmią tak, może to jest w ogóle przesłanie na ten czas. A i ty dziecię prorokiem najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie grzechów. Dzięki kości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka wschodzące słońce nas widzi, by zajeść, zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. To ostatni moment nabożeństwa ciemnych już w tym momencie, jeśli było to dramatyzowane także że grą światu, o której Państwo wspomniałem, to ta ostatnia świeca gasła. Muzycy dziękują publiczności, publiczności dziękuję. na stojąco i będzie jeszcze PiS. Serwus, jak łania, pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja, pragnie Ciebie, Boże, to psalm 42. I muzyczne jego opracowanie, czterogłosowe, czyje? Oczywiście Palestrina. Palestrina i jego muzyka, do niego należy ostatnie słowo dziś w Gdańsku na festiwalu Actus Comanus Resurreccio. Za nami transmisja koncertu trwająca muzykę Polo Aretino, ale wisto. Palestrina i motet właśnie do tego psalmu, do fragmentu oczywiście tylko. Odekatan zespół Paola da i przedostatnia transmisja w Festiwalu Octus Humanus Resurrectio Jutro finał to już koncert. Remiscenti Saint-Jean François Lazarewicz i ostatnia transmisja, którą poprowadzi Klaudia Baranowska. A Palestrina oczywiście w przyszłym roku będzie i to jest... Ta sensacyjna wiadomość, Peter Phillips i Charlie Scholars wykonają Wielki Czwartek, odkryte jego rekwiem. Dziękujemy za dziś I to cała ekipa dwójki. To są reżyserujące dźwięki Anna Popowicz i Julita Emanuiłow przy współpracy Janusza Graczyka, Macieja Muchy i Krzysztofa Przybyły. Jutro o 20 spotka się z Państwem Klaudia Baranowska prowadząca ten finałowy wieczór, a teraz oddajemy głos do studia programu drugiego, gdzie czeka Agata Kwiecińska. Bardzo dziękujemy Magdalenie Łoś nie tylko za tę dzisiejszą transmisję, ale także środową, czwartkową, no i wczorajsze, dawno, niedawno z Gdańska. Czekam zasłuchana zapewne, tak jak państwo, ten wielkosobotni wieczór w dwójce. Zapowiada się bardzo ciekawie nocna medytacja Marcina Majchrowskiego. Audycja muzyczna rozpocznie się o godzinie 23.00. A ja już teraz żegnam się z Państwem i przekazuję mikrofon Michałowi Nowakowi. Jest 21.31. Rachunek myśli. Rachunek myśli. Michał Nowak, dobry wieczór. Po naszej ostatniej rozmowie o ascezie pomyślałem, że nadszedł czas na porachowanie się z uważnością. Wielkanoc to wydaje się doskonała okazja. Nie tylko dlatego, że to czas, w którym jak Bosi obiegowe przekonanie na moment możemy się zatrzymać, a świat oglądany w stanie spoczynku wygląda inaczej niż ten oglądany z maratonu. Ważniejsze według mnie jest to, że uważność obiecuje pomoc w dotarciu do prawdy, która niekoniecznie jest lekka, łatwa i przyjemna. Oczywiście trzeba by określić, o jakim typie uważności mówimy, bo mam wrażenie, że jej pojęcie coraz szerzej się rozlewa, powoli zatracając swoje kontury. Tej pracy oddawać się będziemy przez kolejne 90 minut wspólnie z profesorem Piotrem Domradzkim, filozofem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór panu redaktorowi dobry wieczór państwu. Zamiast od definicji, zacznijmy od porównania uważności do ascezy. O ile asceza miała pozwolić na skupienie się na tym, co istotne, pomijając to, co błahe, to uważność obiecuje dotarcie do rzeczy ważnych też, ale na początku niekoniecznie musimy wiedzieć, czym one są. Dzięki uważności mają się one dopiero ujawnić. I druga różnica, asceza może być maską dla wybujałego egotyzmu, a wirtuus w istocie żywić pogardę lub co najmniej litość wobec tych, którzy nie osiągnęli jego poziomu. Uważność za to nie stawia w centrum ja, pozwala być, stawia na empatię, chęć zrozumienia innej perspektywy. Uważność to pewna forma towarzysząca także ascezie, która jakiś rodzaj jednak bycia uważnym koniecznie zakłada. Natomiast pojęcie uważności jest pojęciem znacznie szerszym i wiąże się ono z kształtowaniem w sobie umiejętności świadomego I co ciekawe i tu upatrywałbym także kolejnej różnicy między uważnością a ascezą, bowiem w uważności mamy do czynienia z kierowaniem świadomego strumienia uwagi o charakterze nieoceniającym. Tymczasem ascezie towarzyszy takie oceniające nastawienie do rzeczywistości i do własnych aktów. No i wreszcie uważność odnosi się do całego spektrum naszego jestestwa, a więc odnosi się ona do naszych myśli, do naszych emocji, do naszych stanów psychicznych, a także do naszego otoczenia, przede wszystkim w kontekście ich świadomej percepcji przetwarzania poznawczego, chwytania w polu własnej uwagi nie tylko tego, co się z nami samymi dzieje, ale także chwytania w polu naszej uwagi, naszej percepcji tego, co się dzieje wokół nas. Asceza może być tu potraktowana jako pewna, być może nawet nieodzowna formuła zaprawiania się, ćwiczenia się w uważności i tak w ten sposób obie te praktyki i te dwa pojęcia wskazują na siebie i wzajemnie się implikują. Uważność zakłada pewną formę ascetycznego odgrodzenia, oddzielenia, odłączenia się od tego, co przeszkadza nam być skupionym, świadomym, skoncentrowanym na obiekcie naszego poznania czy naszej medytacji. Natomiast z drugiej strony asceza pozwala nam osiągać wyższe rejestry uważności i w ten sposób widziałbym korelacje, jakie zachodzą między jednym a drugim. Filozofia wydaje się, że od samych początków może być traktowana jako takie ćwiczenie się w uważności od tych filozofów jońskich. Dość wspomnieć Heraklita, który opowiadał o tym, co robi filozof na igrzyskach. On się przygląda aż po fenomenologię, która stawiała pytanie, jak się rzeczy naprawdę jawią. Takie uważne obserwowanie tego, co nam się pojawia w świadomości, proponowała. Hermeneutyka, jakie rzeczy, które uważamy za oczywiste, mogą wyjść na jaw przy konfrontacji z tym, co dostrzegamy, a w końcu dekonstrukcja jako próba wyjścia poza te oczywistości i założenia, które organizują nasze życie. No ale pytanie związane z uważnością w tym jej obecnym kształcie, kiedy stała się techniką, pewną modą, czy my korzystamy, mówiąc o uważności właśnie z tej tradycji filozoficznej, czy raczej inspirujemy się wschodem i przede wszystkim jakimiś technikami oddechowymi, jogą i tak dalej. Rzeczywiście, kiedy mówimy o uważności, jako o tym pojęciu, które czerpiemy z angielskiego pierwowzoru mindfulness, czyli takiego napełniania własnego umysłu koncentracją, tu przede wszystkim mówimy i odwołujemy się do technicznego rozumienia uważności, tego, który współcześnie najpierw do medycyny wprowadził John Kabat-Zinn, tego, który kojarzymy z wietnamskim mnichem i nauczycielem uważności w codziennym życiu, ticzem nad Hanem, czy ze współczesnym nauczycielem duchowym Eckhartem Tolle, no i oczywiście nasza myśl tu nieuchronnie biegnie także ku medytacji buddyjskiej, przede wszystkim ku tej tradycji ćwiczenia się w uważności. Natomiast faktycznie, tu ma pan redaktor zdecydowanie rację, nasza, jeśli można tak powiedzieć, zachodnia, europejska, w szczególności filozoficzna tradycja leży w tym aspekcie niejako odłogiem, tak jakby w niej Pojęcie uważności było zgoła bądź marginalne, bądź wręcz nieobecne, co jest całkowitą nieprawdą. Ono jest w filozofii od samych jej początków, jak pan redaktor wskazał, zasadnie obecne, natomiast w innym kształcie. Nie chodzi w uważności rozumianej zachodnio filozoficznie bowiem o to, żeby koncentrować całą swoją myśl na przykład na oddechu, czy na wyrazistszym niż zazwyczaj, skupianiu się na poszczególnych częściach swojego ciała i na nawiązywaniu z nimi swoistego mentalnego dialogu, być może niejednokrotnie po raz pierwszy w życiu uzmysławianiu sobie, że... My nie tylko posiadamy ciało, ale jesteśmy ciałem, a właściwie ciało jest nami. Być może stąd się bierze to może nie anihilowanie, tylko marginalizowanie tradycji filozoficznej w naszym myśleniu o uważności, no bo zaciążył na tym naszym postrzeganiu filozofii, jak sądzę, ten dualizm psychofizyczny wywiedziony od Platona, a potem ugruntowany i przygwożdżony filozoficznie w traktatach Kartezjusza, który wyodrębnia i dość radykalnie podziela od siebie perspektywę duchową, mentalną, umysłową, świadomościową od cielesnej, materialnej. Abstrahując już od tych różnic i nie wchodząc w detale, nad którymi można byłoby seminaryjnie deliberować, warto byłoby odwołać się od choćby do Platona i jego rozmaitych dialogów, na przykład do pamiętnej obrony Sokratesa, w którym to dialogu Platon w jednym z fragmentów zanotował, że życie niebadane nie jest warte przeżycia. Ja chętnie uczyniłbym wręcz mottem naszego dzisiejszego spotkania i rozmowy o uważności to wypowiedzenie sformułowane przez Platona. Życie niebadane, czyli życie nieuważne nie jest warte przeżycia, choć oczywiście, jak wynika z tej wypowiedzi, można w ten sposób także funkcjonować. I jak to chociażby pokazuje w swoich pracach Daniel Kahneman, współczesny, wybitny psycholog, także laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, między innymi w książce pod tytułem Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym, jak głosi podtytuł tej pracy Kahnemana. Autor ten zwraca uwagę na to, że większość naszego życia, każdy i każda z nas przepędza na nieuważności, na przepędzaniu czasu w sposób wyuczony, machinalny, odtwórczy, z niewielką domieszką towarzyszącej rozmaitym czynnościom, które każdego dnia podejmujemy, elementom uważności. To jest niesłychana rzecz, bo... Jak się przyjrzeć temu, jakie mniej więcej przynajmniej zachodzą w naszym ludzkim życiu proporcje między przeżywaniem życia w sposób uważny, z natężeniem towarzyszącej temu, co myślimy, jak działamy, jakie podejmujemy decyzje, jakie z nich mogą lub realnie już wynikają konsekwencje, to proporcja między uważnością a automatyzmem naszych działań, jak się rzecz opisuje w pracach naukowych, wypada na zdecydowaną niekorzyść uważności. Tu oczywiście w zależności od kryterium pomiarowego wskazuje się jednoznacznie, w pracach Daniela Kahnemana także to widać, że proszę sobie wyobrazić nasze działania o charakterze nawykowym, zautomatyzowanym, bez przepajania ich jakimś przynajmniej minimalnym strumieniem uważności, do tego stopnia dominują działania czy postępowanie uważne, że należałoby tu wskazać na liczbową dysproporcję określoną między 90 a nawet 95% naszych zautomatyzowanych działań i czynności, które każdego dnia wykonujemy. No a ta niewielka raptem liczba 10 do 5 raptem procent naszych czynności codziennych ma charakter niezautomatyzowany, czyli uważny. Z czego to się bierze? To niewątpliwie bierze się przede wszystkim z wymogów związanych z procesami biologicznymi, w tym w szczególności z ewolucją naszego gatunku a nade wszystko z energochłonnością naszego mózgu, który steruje procesami uważności i który pomimo dysproporcji wagowej w stosunku do masy całkowitej ludzkiego ciała, którą uśredniając w odniesieniu do wagi mózgu można określić na poziomie 20-22% całkowitej masy ciała, więc stosunkowo niewiele, choć nie tak mało, to mózg równocześnie Wymaga zaopatrywania go w energię przez cały organizm na poziomie 24-28%, co oznacza w konsekwencji, że gdybyśmy mieli każdą czynność, każde nasze zachowanie opierać na uważności, na maksymalnej koncentracji, na towarzyszeniu. Przytomności czy świadomości, tutaj mamy cały szereg określeń towarzyszących pojęciu uważności, nie tylko wziętych z samej filozofii, jak na przykład przytomność, czy poczytalność, czy świadomość, to musielibyśmy ogromnie wiele energii wytracać, po to, żeby nasz mózg mógł funkcjonować należycie, wydatkując energię na działania uważne. No z tego między innymi właśnie powodu wpadamy w pewnego rodzaju te kanemowskie pułapki myślenia, które z jednej strony wyrażają się w takim myśleniu powierzchownym, szybkim, spontanicznym, tymczasowym, niepogłębionym, no i na myśleniu wolnym, bardziej analitycznym, bardziej uważnym. Koncentrującym się na kwestii, nad którą zwykle przechodzi się do porządku dziennego. No i może, żeby jeszcze do tego wątku dorzucić jedną kwestię, która wydaje mi się szalenie istotna. Samo powstanie czegoś takiego jak filozofia oraz nauka, technika i w ogóle sztuka w każdym jej aspekcie i wymiarze, wszelkie ekspresje ludzkiego ducha, cały ten niesamowity zupełnie bezmiar ludzkich najrozmaitszych wytworów i kultury materialnej i niematerialnej nie mogłyby dojść do swojej realizacji od pomysłu przez projekt do wykonania i dystrybucji Gdyby nie ta unikalna zupełnie zdolność człowieka do skupienia swojej uwagi, ale przecież samo skupienie uwagi nie wyczerpuje pojęcia uważności, bo chętnie tutaj dodałbym do pojęcia uważności także to zaplecze kognitywne, wiedzowe, na którym sama zdolność, czynność skupienia uwagi może się wesprzeć i z którego może skorzystać po to, by w rezultacie wypracować jakiś poznawczy czy aksjologiczny efekt oraz pewien element kreatywności człowieka, czyli zdolności przetwarzania posiadanych zasobów poznawczo-wiedzowych w celu stawiania sobie bądź mierzenia się i realizowania wyzwań lub celów, które są dla nas zupełnie nowe, niespotykane, nietypowe, no i w ten sposób uważność może faktycznie w życiu człowieka pełnić niepośrednią rolę. To jest bardzo ciekawa dynamika pomiędzy tym, na co zwracamy uwagę dzięki uważności co odkrywamy dzięki niej, a tym, co już wiemy i takie sprzężenie zwrotne między jednym a drugim występuje. Ja bym jednak jeszcze chciał zwrócić uwagę na to, że tak jak Pan powiedział, ten poziom biologiczny sam w sobie wyklucza już to, żebyśmy byli w 100% i cały czas uważni. W gruncie rzeczy chyba nikt by też nie chciał ja na przykład nie chciałbym się cały czas skupiać na tym, że mrugam oczami. Niekoniecznie muszę wiedzieć o tym, że smaruję masłem kanapkę i zamykam drzwi. Ważne, żeby to się wydarzyło. Wolałbym skoncentrować się już chociażby na tym, jak zjadam tę kanapkę, żeby doświadczyć smaku. I w tym kontekście przechodzi mi na myśl Pascal, który opisywał fenomen rozrywki. Pisał, całe nieszczęście ludzi bierze się z tego, że nie potrafią usiedzieć spokojnie w pokoju. Gdyby potrafili usiedzieć, to by właśnie mogli skoncentrować się na tym, co Robią, chociażby wybiórczo. A rozrywka uspokaja, jest taką watą, która odwodzi od tego, co trudne, co wymaga wysiłku. Uważność by nas do tego mobilizowała, byłaby więc czymś na kształt pewnego wyzwania etycznego. Faktycznie można by tak na nią spojrzeć, zwłaszcza w duchu paskalowskim, o którym pan redaktor był uprzejmy wspomnieć. Ta uważność byłaby na swój sposób dla nas na dłuższą metę, wręcz zabójcza. Zwraca się też na to w badaniach naukowych uwaga, że przetrenowanie w aspekcie uważności może bądź wywoływać, bądź utrwalać różnego rodzaju deficyty, czy wywoływać albo utrwalać różnego rodzaju traumy zamiast je pokonywać. Natomiast faktycznie to paskalowskie pojęcie rozrywki jest takim pojęciem antypodycznym do uważności, o którą Pascal istotnie się upomina w swojej filozofii, w tym znaczeniu, żeby to nasze codzienne ludzkie życie, mówiąc kolokwialnie, ale w duchu Pascala, jak sądzę, nie przeciekało nam między palcami, tylko żebyśmy starali się jakoś odnosić nieco poważniej, pieczołowiciej, staranniej do tego, co nas samych w życiu spotyka i jak reagujemy na to, albo jak powinniśmy odnosić się do tego, co nam każdego dnia przychodzi przeżywać i z czym trzeba nam się nieustannie mierzyć. Natomiast taka rozrywkowa, skarnawalizowana forma życia jest tym, co raczej odciąga naszą uwagę od tego, co tu i teraz Powodując, że człowiek zatopiony w kultywowaniu lekkomyślnych czy lekkoduchowych form bytowania Żyje najzwyczajniej w świecie z jednej strony płytko, ale z drugiej dla samego siebie niewątpliwie przyjemnie, bo poprzez zarzucenie tego ciążącego niewątpliwie na człowieku, tak przynajmniej odczytuje Paskala w tym przywołanym przez pana redaktora kontekście i w ogóle w całości jego twórczości filozoficznej, że człowiekowi generalnie ciąży cała ta wiedza, w którą zaopatruje go kierowanie własnymi procesami poznawczymi w sposób uważny. Takie życie uważne może człowiekowi stać się kamieniem młyńskim u szyi, no bo człowiek nagle staje się bardziej świadomy samego siebie, rzeczywistej wartości, tego, co sobą reprezentuje i tego, jak przebiega jego własne życie i tego, jaki jest świat, który on sam kształtuje i który wraz z nim współkształtują inni z bliższego i dalszego jego otoczenia. No i nagle człowiek uważny, w sensie paskalowskim, odkrywa to, co Pascal bardzo ciekawie stwierdza, że mianowicie ten świat przeżywany uważnie jest nużący. To znużenie nabiera charakteru wręcz egzystencjalnego, a nie tylko poznawczego, kiedy to człowiek jest już wyczerpany zdobywaną o sobie i świecie wiedzą i chciałby od niej przynajmniej na moment odetchnąć, a odpoczynku i ratunku od niej upatruje w rzeczonej rozrywce, tylko ta... Prawda ujawniająca się w strumieniu uważności o tym, kim jestem ja sam i jak wygląda i przebiega moje życie. Czy moje życie rzeczywiście realizuje jakiś głębszy sens, czy jest tylko takim przebieganiem po samej tylko powierzchni wydarzeń, czy jestem tylko takim baumanowskim turystą albo wręcz włóczęgą, który przechadza się mniej lub bardziej ciekawsko po tym świecie, no to taka wiedza może rzeczywiście człowieka przywieść o sartrowskiej mdłości w związku z tym taki człowiek będzie raczej unikał spędzania czasu w sposób uważny i szukał raczej choćby najtańszej tylko dla siebie rozrywki po to, by ona pozwoliła mu żyć w miarę spokojnie i przyjemnie, w sposób niepogłębiony. No bo jak sądzę, wiele osób i sam się z tym stykam niejednokrotnie, gdy moi rozmówcy dowiadują się na przykład, że zajmuje się filozofią, no to wyrażają wielokrotnie swoje potężne zdumienie, jak można jeszcze w XXI wieku uprawiać tę formę ludzkiego myślenia. Przecież życie to jest Współcześnie nieustanne pasmo rozmaitych zadań, które trzeba wypełnić, a wypełniwszy je trzeba oddać się jakiejś formie rozrywki, żeby miło spędzić czas i tak dzień za dniem, dzień za dniem i pędzimy zupełnie nie wiadomo dokąd. Żeby tę myśl paskalowską pociągnąć na osi czasu bliżej ku współczesności i osadzając ją po drodze w filozofii choćby Fryderyka Niczego, a wcześniej Artura Schopenhauera, to chętnie także zauważyłby mi to za nimi wszystkimi, że do uważnego egzystowania nie są zdolni bezwzględnie tak samo. Z tą samą intensywnością, wytrwałością, cierpliwością, zaangażowaniem i konsekwencją wszyscy ludzie, a w każdym razie jednako, Fryderyk Nietzsche, a wcześniej Schopenhauer twierdzą wręcz, że tylko niektóre umysły, jak powiada na przykład Schopenhauer, zdolne są do tego, by swoje życie prowadzić w taki kontrolowany uważnością sposób, Większość ludzi od takiego sposobu egzystowania odstręcza i tu Nietzsche i Schopenhauer są pokrewni w tej obserwacji sobie. Ludzi odstręcza od takiego bardziej wyostrzonego uważnością egzystowania to, że kojarzy im się ona niezbicie z jakąś formą wysiłku intelektualnego, on zawsze jest kosztowny. Oderwania od zwykłej prostej codzienności, nie tylko od rozrywki, ale w ogóle od takiej może nie sielankowej od razu, ale jednak codzienności, która wartko sobie płynie, sobie wiadomym i z góry ustalonym strumieniem. Uważność bywa czasem wręcz odsądzana od czci i wiary przez większość zdaniem niczego i Schopenhauera ludzi, dlatego przede wszystkim że kojarzy im się ona także z nieodzownym od niej milczeniem i dookólną ciszą, która obezwładnia, która niektórych wręcz paraliżuje, że człowiek nie wie do prawdy co ze sobą począć, a przecież uważność zakłada pewien rodzaj takiego medytacyjnego, związanego z ciszą i zachowaniem milczenia, nastawienia. No i wreszcie i Nietzsche i Schopenhauer wyraźnie pokazują, że tym przed czym umykamy w większości przypadków, gdy myślimy o tym, albo gdy zachęca się nas do bardziej uważnego prowadzenia swojego życia, jest nierozerwalnie z uważną egzystencją związana pewna forma samotności, no bo wszelkie uwspólnotowione formy trenowania uważności, owszem, są praktykowane, Natomiast sama praktyka uważności w każdym jednym razie i przypadku odnosi się indywidualnie do każdej i każdego z nas. Idzie bowiem o to, żeby to na sobie, na własnych myślach, na własnych odczuciach, na własnych przeżyciach, przekonaniach, Skupić całą swoją uwagę i wyprowadzić stąd wnioski. No i tę oś czasu zatrzymałbym, oczywiście sztucznie, bo ona biegnie w filozofii dalej aż po chwilę obecną na XX wieku i na czymś, co może niektórych przynajmniej naszych słuchaczy zaskoczyć, Mianowicie chciałbym tu wspomnieć Martina Heideggera, no i kluczowe oczywiście dla jego filozofii pojęcie Dasein, różnie przekładane lub nieprzekładane przez purystów heideggerowskich na język polski pojęcie, a to przede wszystkim po to, by wykazać, że w nim, to znaczy w tym pojęciu, jak usiłuje je interpretować na na użytek naszej dzisiejszej rozmowy, wybrzmiewa z całą mocą, wyrazistością i ostrością. To kluczowe dla nas dzisiaj pojęcie uważności. design zresztą bywa przez Heideggera odnoszone do ludzkiego jestestwa, charakteryzowane jako przytomność, bycie przytomne, czyli bycie uważne, a ta przytomność i ta uważność każdego indywidualnego ludzkiego jestestwa, owego heideggerowskiego Dasein, nakierowuje się w całej rozpiętości na samego siebie i własną egzystencję. No i tu przed nami majaczy potężny przestwór myśli filozoficznej i zagadnień związanych z tą perspektywą. Bardzo dużo tutaj wątków do podjęcia, ale wspomniał pan o ciszy. Ja przygotowałem kilka przykładów muzycznych. Zacznę od swego rodzaju żartu, ponieważ John Cage i jego 433 to jest jeden z tych hmm. przykładów, ale zamiast konkretnego wykonania, Słuchajmy może przez chwilę każdy z nas oddzielnie akustyki pomieszczenia, w którym się znajduje. Ujawniają się w takiej ciszy rzeczy, które na co dzień nie mają szans zostać dostrzeżone. Takie drobne szczegóły, z których utkana jest tkanka naszego życia. Nie tylko ta sprawa związana, nie wiem, z naszym oddechem, biciem serca, przełykaniem śliny, ale z tymi wszystkimi odgłosami, które są wokół nas. Tymi, które są zagłuszane przez rozmaite postacie rozrywki dawniej, chociażby skakania pomiędzy rozmaitymi kanałami telewizji za pomocą pilota. Dzisiaj to się pewnie częściej odbywa w formie skró. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na te wszystkie muzyki wind, na playlisty, które są przygotowane do konkretnego zadania, no to właśnie one też mają być taką watą, która odwodzi nas od tego, co dookoła nas. Tymczasem można doświadczyć tego wszystkiego, jeśli na chwilę zwrócimy uwagę na to otoczenie i do tego właśnie Cage nas zachęca. Tyle, że okazuje się, że żyjąc w epoce przyspieszenia i pośpiechu, nawałnicy wydarzeń, narastającej lawinowo codziennie informacji, która bombarduje nas z zewnątrz, z całego świata i z naszego lokalnego podwórka, żyjąc w nieustannym zabieganiu i towarzyszącym mu stresie, właściwie chyba zatraciliśmy tę umiejętność przystania na chwilę, zdystansowania się do tego, co z taką szaleńczą dynamiką się przed nami wokół nas rozpościera. I znalezienia w sobie tego, co Michel de Montaigne określał taką cichą, wewnętrzną izdebką, w której człowiek mógłby, rzecz jasna, ta izdebka to umysł, zatrzasnąć się chociaż na kilka chwil, najlepiej codziennie, po to, by tam spotkać się samemu ze sobą, sam na sam a nie ciągle tylko ze światem, czyli z tym co zewnętrzne, ruchome, zmienne, takie napastliwe, bodźcujące i przebodźcowujące ostatecznie. No my jesteśmy przebodźcowani i w związku z tym, jak na każdy organizm biologiczny przystało, usiłujemy się do tych warunków naszego życia do tej ciągłej bieganiny, gonitwy, do tej powszechnej zmienności wszystkiego wokół jakoś dostosować, żeby się w tym nie tyle odnaleźć, ile nie zatracić. No i efekt tego jest taki, że pewne umiejętności wypracowywane przez pokolenia i od pokoleń, jak choćby ta, którą dzisiaj z taką wręcz właściwą, dziecięcym odkryciom, naiwnością, jak odkrycie uważności, treningu uważności,